Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Ewa Mierzejewska. Prokuratura apeluje do świadków wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy mają już relacje osób, które pojawiły się na miejscu tuż po zdarzeniu i udzielały pierwszej pomocy. Zostały one przesłuchane. Rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian powiedział natomiast, że nadal poszukiwani są naoczni świadkowie tragedii. Jeżeli jest ktokolwiek, kto posiada wiedzę bezpośrednio na temat przebiegu tego zajścia, kto był jego nocnym świadkiem, ewentualnie posiada nagrania lub inne materiały utrwalające, to tragiczne zajście. Bardzo prosimy o zgłoszenie się. Jest to kluczowy materiał, który niewątpliwie pozwoli na szersze zbadanie tej sprawy i jej bezwzględne wyjaśnienie. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla 57-letniego kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Dziś ma odbyć się posiedzenie aresztowe sądu w tej sprawie. Mężczyzna został wczoraj przesłuchany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej. Poseł Litewka został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Miał 36 lat. Do prokuratury wpłynęło już ponad tysiąc zgłoszeń od osób, które straciły oszczędności inwestując je za pośrednictwem giełdy Zonda Krypto. Sprawę komentowali twórcy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Roch Kowalski zwrócił uwagę, że osoby, które inwestowały w Zonda Krypto nie zostały zawczasu ostrzeżone przed lokowaniem środków w tę giełdę.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 Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Nie będzie bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i USA w Islamabadzie na temat zakończenia wojny, oświadczył rzecznik irańskiego msz -u. Potwierdził, że szef dyplomacji Iranu Abbas czy jest już w Islamabadzie, ale spotka się tam tylko z wysoko postawionymi przedstawicielami Pakistanu. Natomiast strona amerykańska uważa, że do takich rozmów dojdzie. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Caroline Levy oświadczyła, że dziś rano specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkow i zięć głowy państwa Jared Kushner wyruszą do Pakistanu na rozmowy z delegacją władz Iranu. Według Lewit Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent i poprosili o osobistą rozmowę. Więc Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że będzie to produktywna rozmowa i że uda się posunąć te kwestię naprzód w kierunku porozumienia. Mówiła Lewit w telewizji Fox News. Dziś w Warszawie konwencja gospodarcza PiSu odbędzie się pod hasłem Myśląc Polska Alternatywa 2.0, gospodarka i finanse. Na scenie wspólnie mają pojawić się Kaczyński, Morawiecki i Czarnek. Czy to oznacza, że po wewnętrznym sporze w partii nie ma już śladu? Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot mówi, że na pewno zakończył się jakiś etap wewnętrznej dyskusji. Jestem przekonany, że to jest koniec pewnego etapu tej ostrej dyskusji programowej, ale ona jeszcze będzie toczyć dalej i oby służyła i naszemu ugrupowaniu i całej Polsce. Konwencja rozpocznie się o 10.30, wystąpieniem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Centrum Kontroli Ruchu A1 informuje, że do mniej więcej ósmej zamknięta będzie autostrada w kierunku Łodzi między węzłami Lisewo i Tużno z powodu zdarzenia drogowego. Nie znamy jego okoliczności, natomiast zalecany objazd prowadzi węzłem Lisewo, następnie drogą wojewódzką 548 i można wrócić na autostradę A1 na węźle Tużno. To są aktualności jedynki. Se ratownicze drony i kłady na szlakach w masywie Ślęży. Od rana służby będą tam ćwiczyć poszukiwania zaginionych. Co to oznacza dla turystów? O tym już teraz Mateusz Czmiel. Ćwiczenia potrwają do wieczora i będą prowadzone głównie w okolicach wieżycy i schroniska pod wieżycą. Na szlakach będzie można spotkać ratowników w odzieży specjalistycznej i mundurach, pojazdy służb ratowniczych, kłady, drony monitorujące teren z powietrza czy pracujące psy ratownicze. Służby apelują do wszystkich, którzy tego dnia wybierają się na ślęże, by słuchać komunikatów, stosować się do poleceń służb, by nie utrudniać pracy ratownikom i przede wszystkim by trzymać swoje zwierzęta na krótkiej smyczy. Ratownicy będą ćwiczyć, Między innymi poszukiwanie osób zaginionych w trudnym terenie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Sobota pogodna głównie na południu i w centrum kraju. Na północy po południu przelot nie może padać. Termometry pokażą od 10-12 stopni na wybrzeżu i na Kaszubach do 20, a nawet 21 na południu. Około 17 w centrum. Będzie silnie wiało, zwłaszcza nad morzem i wysoko w górach. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 997 paskali i spada w południe. Będzie to 994. Polskie Radio 24. Słowem Wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Pan mecenas Tymoteusz Poprocki, kancelaria Poprocki, Wojciechowski i partnerzy z nami. Teraz dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W takim dość pesymistycznym tonie wypowiadał się na naszej antenie pan Szymon Jadczak, mówiąc o tym, że te osoby, które zainwestowały w Zonta krypto, to powinny machnąć ręką jego zdaniem na, na te pieniądze, bo są bardzo niewielkie szanse, że je odzyskają. Jak to wygląda z pana perspektywy? Z mojej perspektywy i patrząc szczególnie w takim zakresie, jaką mam wiedzę, bo reprezentuję już pokrzywdzonych w tej sprawie, faktycznie na pewno nie będzie tak, że osoby, które zainwestowały bądź lokowały swoje aktywa właśnie w zonda krypto na giełdzie, otrzymają całość pieniędzy. Natomiast no, tutaj uważam, że te osoby, które szybko rozpoczną próby odzyskiwania swoich aktywów, zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej, mają szansę być może jakąś część tych pieniędzy, tych pieniędzy zobaczyć. Pamiętajmy o tym, że oczywiście z jednej strony zarząd spółki w osobie prezesa Krala tłumaczył, że rezerwy spółki, które były zabezpieczone na portfelu, do którego klucz prywatny miał tylko były prezes pan, pan suszek sprawia i znaczy mówimy o 4,5 tysiąca bitcoinów, czyli mówimy o kwocie wartej prawie miliard złotych, że z tego spółka nie będzie mogła skorzystać, więc są nieduże szanse. Natomiast pamiętajmy, że w ramach giełdy były też inne portfele kryptowalutowe, były osoby, które spółką zarządzały, były bieżące operacje i jeżeli w szybkim czasie uda się zabezpieczyć klucze prywatne też do innych portfeli, z których giełda korzystała, istnieje szansa odzyskania jakichś części pieniędzy. Ja z mojej perspektywy widzę to zarówno w postępowaniu karnym, ale również w postępowaniach cywilnych, ale mając na uwadze, że tak jak w ogóle rynek kryptowalut to w Polsce niestety za, dziki zachód, mówię tutaj o uregulowaniach prawnych, to w kontekście uzyskania jakichś środków zasadach kto pierwszy, ten lepszy na dzikim zachodzie, też niestety będzie funkcjonowała. Czyli rozumiem, że trwa wyścig z czasem. Jakich, jakiego arsenału rozwiązań jaki, z, trzeba skorzystać? Z jakiego arsenału rozwiązań trzeba skorzystać, żeby ten czas był naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? Co trzeba zrobić na pewno tu i teraz, jeżeli mamy takie podejrzenie, że możemy stać się poszkodowanym w aferze że zonda krypto. Znaczy myślę, że w pierwszej kolejności należy dowodowo zabezpieczyć wszystkie transfery i wszystkie nabycia bitcoinów, wszystkie nabycia naszych, tych aktywów, które zostały ulokowane na giełdzie, tak aby móc udowodnić to, o jakich środkach mówimy. Oczywiście kwestia postępowania karnego jest obowiązkowym elementem, dlatego że obecnie to właśnie prokuratura ma największe możliwości zabezpieczania pozostałych aktywów spółki. Oczywiście pytanie jest, czy prokuratura krajowa w Katowicach dokładnie Wydział Zamiejscowy będzie w stanie nazwijmy to techniki obsłużyć wszystkich pokrzywdzonych, mam daleko idące wątpliwości. Wynika to z mojej wiedzy praktycznej. Natomiast każda osoba pokrzywdzona może zwrócić się do e, właściwej prokuratury ze względu na e, swoje miejsce zamieszkania i tam złożyć zawiadomienie i oczekiwać przez e, policję i prokuraturę podejmowania właśnie kroków w kierunku zabezpieczania e, tych pozostałych aktywów. I to są też takie czynności, które ja w imieniu moich klientów wykonuję. Natomiast ja też widzę możliwość składania pozw cywilnych wraz z wnioskiem o, o zabezpieczenie, czyli, tak, czyli taka sytuacja, w której jeszcze przed wydaniem wyroku przeciwko, przeciwko spółce, która, która prowadziła giełdę, wiadomo, że na wyrok trzeba troszeczkę poczekać, ale można uzyskać nakaz zapłaty i zabezpieczenie i być może w ten sposób uzyskać jakąś część środków. Oczywiście nie wiemy, jak, jak to wygląda w praktyce, bo pamiętajmy, że skoro nie mamy regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania kryptowalut i nimi obrotu, to poruszamy się na różnych rozwiązaniach innych, ale e, kto nie próbuje, ten, e, te, ten nie zyskuje, niestety, tak można tutaj, e, tutaj powiedzieć. I to są te próby, które moim zdaniem należy wykonywać na teraz, dlatego, że na późniejszym etapie, jeśli w ogóle dojdzie na przykład do upadłości tej spółki będzie, i aktywa będą zarządzane przez syndyka, to myślę, że będziemy mieli taką sytuację jak w, w, przy Ambergold, to znaczy część pokrzywdzony w niewielkim zakresie e, jakąś część utraconych środków odzyskała, a pozostałym osobom został wyrok na pamiątkę oczywiście zasądzający i uwzględniający roszczenia, który w żaden sposób jest niewykonalny i w pewnym zakresie obawiam się e ta krypto również tak się może skończyć. Dobrze, że przywołał pan y, tę aferę Ambergold. Być może niektórzy nasi słuchacze ne, pamiętają o co tam y, chodziło, bo to y, daje takie y, praktyczne wyobrażenie o czym mówimy, bo kiedy obracamy się y, w tej sferze kryptoaktywów, kryptowalut, no to jest na tyle y, y, nowy sposób inwestowania, że, że trudno jest nam sobie wyobrazić, na czym oszustwo mogło polegać. A przywołując ten przypadek Ambergold, y, tam to było znacznie bardziej na 吵了 Myślę, że obie afery można w pewien sposób porównać, dlatego, że i jedna i druga i możliwość ich w ogóle powstania i doprowadzenia do sytuacji, w której można było, można było wyprowadzić aktywa z jednej i drugiej spółki należących do, do inwestorów, pokazuje, że w sytuacji, w której nie ma odpowiednich przepisów, nie ma regulacji i Komisja Nadzoru Finansowego, nie ma określonych uprawnień, to finał jest właśnie taki, jaki teraz widzimy. Ubolewam osobiście nad tym, że Zobaczmy z polskiej perspektywy regulowanie pewnych sfer, pewnych sfer dotyczących instrumentów finansowych, ale w ogóle inwestowania odbywa się w ten sposób, że musi dojść do dużej afery, żeby, żeby poprzez refleksję nad określonymi przepisami zmienić się w taki sposób, żeby zabezpieczyć potencjalnie osoby pokrzywdzone. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że kryptowaluty jest to jeden z, jeden z legalnych na koniec dnia sposobów inwestowania swoich, swoich aktywów. Wiemy przecież o tym, że na czy normalnej, czy na giełdzie kryptowalut, każdy może zyskać i stracić, bo podaż, popyt, zmiana cen to jest to, co jest związane z ryzykiem, a każda inwestycja też, też jest z tym związana, więc to też nie jest tak, że inwestowanie w kryptowaluty jest zawsze związane z zyskiem, może być związane ze stratą, ale regulacja państwa, która wskazuje na to, że jeżeli ludzie inwestują w prywatne środki, to musi być pewna kontrola na wypadek tego, żeby nie było tak, jak prawdopodobnie jest teraz w krypto w kryptoaferze, że po prostu pieniądze, które były zgromadzone przez użytkowników giełdy, przez jej uczestników, zostały w pewnym momencie wyprowadzone z rynku polskiego. Nie wiadomo, mówimy tutaj o Estonii, o Dubaju, a jeszcze inne kraje, kraje się pojawiają i w przypadku prawidłowego nadzoru być może udało się to na pewnym etapie wstrzymać. Jeżeli natomiast takich regulacji nie, nie mieliśmy, a co do zasady funkcjonowania takiej giełdy było zgodne z prawem, no to teraz jest powstaje duży problem, oczywiście duże pole do działania prokuratury i puste, Portfele bitcoinów i kryptowalut osób pokrzywdzonych. No tak nam mhm. się rysuje na teraz ta afera. Mówi pan o możliwości pozwów cywilnych, ale jak pozywać w procesach cywilnych osoby, mam tutaj na myśli prezesa tej giełdy, o której rozmawiamy, który jak wszystko na to wskazuje jest w Izraelu i stamtąd raczej do Polski nie wróci, bo będzie chroniony mhm. przez izraelskie prawo jako człowiek z izraelskim paszportem. Tak, to też to jest istotne. To myślę, że porządkując te kwestie, bo bardzo dużo wątków się pojawia, no, ale też kryptowaluty, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest to, jest to forma inwestycji, która nie jest taka oczywista i znana wszystkim osobom, które inwestują, czy na finansach, na finansach się znają. Natomiast pozwy cywilne, co do zasady, kierowane są przeciwko spółce. Dopiero jeżeli spółka jest niewypłacalna, można swoje pozwy kierować przeciwko zarządowi spółki. I tak jak w tej sytuacji w przypadku braku zwrotów pieniędzy, bo przecież giełda w sposób nie nienależyty wykonała swoje zobowiązanie. Oczywiście są to skomplikowane nazwy, ale na koniec dnia giełda była zobowiązana do tego, że w momencie, jeżeli ktoś chce wycofać z niej środki, powinna te pieniądze wypłacić. Skoro tego nie wypłaciła i wykorzystała je niezgodnie z umową, no to ponosi ona odpowiedzialność cywilną. Natomiast jeżeli właśnie spółka tych środków nie ma, normalnie pozywa się prezesa zarządu, ale tutaj niestety wiemy o tym, że prezes, prezes spółki, pan Kral, który może legitymować się paszportami, w tym paszportem izraelskim przebywa obecnie e, prawdopodobnie oczywiście w Izraelu, e, który to kraj w ramach ekstradycji nie wydaje swoich obywateli. Co, co, co myślę, że utrudni nie tylko kwestie cywilne, ale przede wszystkim postępowania karnego, bo zakładam, że prezes giełdy ma najlepszą i największą wiedzę o tym, jakie transakcje były do, dokonywane i jak to się stało, że te bitcoiny, które powinny odzwierciedlać ilość zainwestowanych środków przez ludzi, zostały, zostały gdzieś wyprowadzone, a ludzie bez tego pozostali. Natomiast jest jeszcze jeden element, na razie nie chcę tego przesądzać, bo nie ukrywam, sam jestem na etapie analizy i pracy nad tym, pod kątem być może formułowaniu pozwów w przyszłości, ale może być tak, że osobą pozwaną i odpowiadającą za te straty będzie skarb państwa, ponieważ niestety opieszałość w regulowaniu tej kwestii przynajmniej od kilku lat i mówię tutaj zarówno o kwestiach w ogóle przepisów, o kwestii przyjmowania rozporządzenia prawa europejskiego Mika, które miało to regulować, mówię tutaj o prezydenta, które się w międzyczasie pojawiały, to nam pokazuje obraz kraju, który nie uregulował istotnych kwestii. I nie można wykluczyć na tym, że na koniec dnia za brak regulacji i za stworzenie możliwości oszukania, oszukania ludzi, bo tak, bo tak to trzeba określać, odpowiedzialność na zasadach mhm. ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego będzie miał skarb państwa. Jest to nuta przyszłości, natomiast polskie przepisy i w ogóle historia różnych, różnych postępowań albo afer, które wynikały z właśnie czasami błędnych decyzji państwa. No historia takie przypadki zna. To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, panie mecenasie, dwa zdania na temat ryzyka tzw. oszustw wtórnych. Jak nie dać się nabrać tym pseudo ekspertom finansowym, którzy oferują pomoc w, wzrocie, w zwrocie pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa? Myślę, że na tym etapie nie można i wszystkie te osoby, które zastanawiają się nad podjęciem kroków prawnych... Myślę, że są dwie instytucje, do których należy się zgłaszać. Jest to przede wszystkim policja i prokuratura, bądź adwokaci, prawnicy, którzy zajmują się reprezentacją tego typu, w tego typu postępowaniach. Na pewno pojawiające się informacje o ekspertach od kryptowalut są to, są to pewne próby oszustwa, które żerują na nieznajomości i nieświadomości dotyczących właśnie funkcjonowania, funkcjonowania rynku. Dlatego, że, dlatego myślę, że policja i prokuratura w aspekcie karnym, a adwokaci zajmujący się sprawami karnymi i cywilnymi, to są ta szeroko pojęta druga instytucja, w której, po której należy szukać pomocy. Na pewno nie przez internet i na pewno nie do, co do osób, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, żeby nie było tak, że y, osoba pokrzywdzona będzie, będzie pokrzywdzona po raz drugi. Mm, apelujemy o rozsądek za Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, który właśnie zwraca uwagę na tę zmasowaną już kampanię dezinformacyjną Deepfake, filmy, podszywanie się nawet pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłanie SMS-ów, aktywności na portalach społecznościowych. To są te pułapki przez oszustów zastawiane na osoby, które zostały poszkodowane w aferze kryptowalutowej. Bardzo dziękuję. Był z nami pan mecenas Tymoteusz Paprocki, Kancelaria Paprocki, Wojciechowski i partnerzy. Dziękuję bardzo panie mecenasie jeszcze raz. Dziękuję będziemy oczywiście... tak? Tak. Jest, a jeszcze raz właśnie apeluję o jedną rzecz, bo to mam od osób pokrzywdzonych, które się do mnie zgłosiły, że bardzo często wpisując w internecie odzyskiwanie kryptowalut czy tego typu frazy, właśnie pojawiają się osoby czy podmioty, które próbują wyłudzać, wyłudzać środki pieniężne. Więc tutaj, chat GPT czy internet i takie proste frazy mogą nie okazać się najlepsze w zakresie szukania pomocy. Jeszcze raz myślę, że razem z panią redaktor możemy wspólnie o to do państwa apelować. Apelujemy, uważajmy na siebie i na nasze pieniądze. Wtórka programu. Samo zdrowie. Trwa, proszę państwa, Europejski Tydzień Szczepień. To doskonała okazja, aby powiedzieć o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce, o najnowszych trendach w szczepieniach dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci, seniorów oraz osób z wielochorobowością. Będzie też mowa o dalszym rozwoju nowych rozwiązań organizacyjnych, jeśli chodzi o szczepienia, a także o roli aptek w procesie szczepień, które, jak pokazała dotychczasowa praktyka, znacząco ułatwiają dostęp do tej formy profilaktyki zdrowia. Artur Wolski w audycji Samozdrowie przedstawi Państwu opinię cenionych autorytetów w dziedzinie medycyny, a będą to doktor nauk medycznych. Paweł Grzesiowski, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar, doktor nauk medycznych Magdalena Kocot-Kępska i doktor nauk farmakologicznych Mikołaj Konstanty. A więc zaczynamy naszą rozmowę o szczepieniach. A skoro mamy Europejski Tydzień Szczepień, to spójrzmy na szczepionki pod kątem badań epidemiologicznych. Który kraj w Europie przoduje w ilości stosowania szczepionek i wyszczepialności? Jak na tym polu wygląda Polska? Trudno jest trochę porównywać kraje europejskie między sobą, ponieważ są różne systemy szczepień. Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. I przykład. W Niemczech mamy bardzo wysoką wyszczepialność. Tam wszystkie szczepionki są objęte refundacją. Wszystkie. Po prostu jeżeli obywatel jest ubezpieczony, to w ramach ubezpieczenia ma pokryte koszty szczepionek. W Polsce sytuacja jest inna. Mamy szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży i te szczepionki są całkowicie bezpłatne, no ale już szczepienia dla dorosłych są poza refundacją, jeśli nie są indywidualnie objęte programem refundacyjnym. Taką wyjątkową grupą w Polsce, którą warto podkreślić są kobiety w ciąży, bo tutaj szczepionki są wszystkie darmowe i rzeczywiście ułatwienie dla kobiet w ciąży tych czterech szczepień, czyli COVID, grypa, RSV i krztusiec jest bardzo duże i tu jesteśmy na mapie Europy chyba jednym z liderów, ale takim absolutnym liderem, jeżeli chodzi o m, szczepienia i zrozumienie istoty profilaktyki jest Norwegia. Tam mamy najwyższe odsetki w całej Europie, bez kar, bez y, przymusów, a jednocześnie z bardzo dużą m, akceptacją społeczeństwa. Może Tam... postawiono na edukację. Dokładnie tak jest. Postawiono i na edukację i przede wszystkim na kontakt bezpośredni z pacjentem i jego rodziną, czyli każda rodzina, która ma problem z akceptacją szczepienia jest odwiedzana przez pracowników socjalnych, są prowadzone dyskusje, rozmowy i dopiero na takim gruncie szczepienia są realizowane, czyli ta akceptacja jest uzyskiwana drogą miękkich oddziaływań edukacyjnych. W Europejskim Tygodniu Szczepień nie sposób nie wspomnieć i nie powiedzieć o roli aptek i farmaceutów w systemie ochrony zdrowia i w promocji też zdrowia. Jak zmieniła się dzisiaj... Rola apteki, bo to nie jest już chyba tylko i wyłącznie punkt, gdzie leki się wytwarza, tak zwane leki robione, czy wydaje leki na receptę, czy sprzedaje bez recepty, ale też dzięki zdecydowanie zwiększonym kompetencjom, które przekazano farmaceutom, rola tej apteki się niesamowicie zmienia i o tym opowie nam pan doktor nauk farmaceutycznych Mikołaj Konstanty. Pan jest wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Rzeczywiście patrząc na pewne trendy światowe i europejskie, możemy śmiało powiedzieć, że rola, systemowa rola apteki jako m, takiego punktu, który kojarzyliśmy przez wiele lat tylko z tak zwaną dyspensacją leku, czyli z wydawaniem leku, czyli z wytwarzaniem, absolutnie się zmienia. Znaczy my dzisiaj patrząc na potrzeby profilaktyczne i potrzeby screeningowe, czyli tak naprawdę szerokich badań naszych pacjentów, zdajemy sobie sprawę z tego, że apteka jest takim punktem o bardzo dużej dostępności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aptekarze w nich pracujący mają też swój szeroki potencjał, który do tej pory był rzadko wykorzystywany i myślę, że tutaj taką zmianą, jeżeli może powiedzieć, że sama pandemia COVID przyniosła coś dobrego, to właśnie było zwrócenie na te systemowe Możliwości. Do aptek w tej chwili nie tylko w Polsce, bo patrzymy rzeczywiście szeroko, podjęliśmy próbę wprowadzenia programów na początku tylko na drodze pilotaży, ale potem już zaimplementowano to na stałe, różnych projektów profilaktycznych, które są realizowane z różnym natężeniem, jak gdyby z różnym oddźwiękiem, też w różnych krajach europejskich. Na pewno Państwo też robią monitoring taki naukowy, który pozwala ocenić skuteczność tych działań i co mówią wyniki tych właśnie obserwacji i tych badań? Te wyniki są bardzo pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że apteka jest miejscem, w którym pacjenci czują się dobrze. Zaufanie do zawodu farmaceuty jest bardzo duże. Co więcej, te rozwiązania, które wprowadzono do polskich aptek, bo na nich się możemy w tej chwili skupić, mówimy tutaj o immunoprofilaktyce, czyli po prostu utworzenie tzw. aptecznych punktów szczepień zupełnie zmieniło sposób postrzegania tych aptek, dlatego że po pierwsze pacjenci, którzy początkowo mieli takie mieszane uczucia, czy ta apteka to jest to miejsce bezpieczne, czy ten farmaceuta będzie przygotowany, czy te apteczne punkty szczepień będą rzeczywiście szeroko rozlokowane na mapie Polski, to wszystko się sprawdziło pozytywnie. W związku z tym zaczęliśmy budować 5 lat temu taki system oparty tylko o szczepienia przeciwko COVID-19. Ale zarówno regulator, jak i osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki zdrowotnej zwróciły uwagę na to, że ten potencjał trzeba wykorzystać szerzej. Dołożono 26 szczepień które mają charakter zalecany, one są ujęte w rozporządzeniu ministra. Wprowadzono je jako taki koszyk, który jest dostępny w aptekach w Polsce. Co więcej, zrefundowano świadczenie podania, czyli nie tylko produkt jako szczepionkę, ale także samo podanie. I to od lutego tego roku jest 18 kolejnych jednostek chorobowych, które są objęte refundacją podania, co stworzyło naprawdę bardzo szerokie spektrum i możliwość rozwoju immunoprofilaktyki w polskich aptekach. Ja myślę też, Panie doktorze, że praktyka pokazała, że pacjenci uwierzyli, że rzeczywiście to miejsce w aptece jest miejscem bezpiecznym, dlatego że są wydzielone specjalne pokoje szczepień. Farmaceuta też może wystawić taką receptę, prawda, swoją farmaceutyczną na szczepienie i w porównaniu z szczepieniami, które są realizowane w poz w przychodniach, gdzie są tłumy ludzi, to tu jest naprawdę bezpiecznie, a podanie też jest bardzo profesjonalne. I umawiamy się na godzinę, przychodzimy i ten kontakt z innymi pacjentami jest właściwie ograniczony do minimum, Czyli znowu jest to element chroniący nasze zdrowie. Co więcej, my możemy dzisiaj powiedzieć, że po pierwsze farmaceuta jest dostępny w godzinach pracy w apteki i, i zdajemy sobie sprawę z tego, że do aptek przychodzą zarówno pacjenci chorzy i zdrowi. Po drugie proszę pamiętać, że oczywiście nie w każdej aptece jest apteczny punkt szczepień, ale każdy farmaceuta posiada tą wiedzę czyli farmaceuta jest tym edukatorem, który z punktu widzenia systemowego jest ultraistotny, dlatego że część pacjentów ma jakąś wiedzę, wiedzę szczątkową, chce czasem o coś zapytać. Również spotkanie z farmaceutą, nawet przy tym okienku, jest możliwością wymiany pewnych informacji, zwrócenia uwagi na potrzebę czy szczepień sezonowych, czy szczepień związanych z wiekiem, czy szczepienia w grupach ryzyka. W związku z tym systemowo to jest bardzo duża zmiana. Co więcej, dodaliśmy m, przez ostatnie kilka lat kolejne takie może łatki, ale również zmiany w systemie, które spowodowały, że właśnie w tym sezonie już możemy zaszczepić pacjenta podczas jednej wizyty, czyli podczas jednej konsultacji farmaceutycznej farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną refundowaną na produkt immunologiczny, wydać ten produkt, zakwalifikować pacjenta, wystawić dokumentację medyczną i to wszystko wpisać do elektronicznej karty szczepień, którą widzimy w IKP. W związku z tym to ta zmiana, po pierwsze dostępności i szybkości realizacji tego świadczenia, kiedy pamiętamy, jak to było w przeszłości, trzeba było pójść po receptę do prozetu, umówić się na szczepienie, wrócić do apteki, zamówić szczepionkę, szczepionkę odebrać. W międzyczasie spotykamy różnych innych pacjentów, którzy nie są zdrowi, tak możemy się czymś zarazić. Cały proces wyciągał nam się w czasie i wymagał dużej dyscypliny ze strony pacjenta. Dzisiaj tak naprawdę od decyzji do szczepienia to czasem jest tylko kilka minut. I to powoduje, że ten wreszcie to, o co walczymy, czyli ten poziom wyszczepialności, gdzie Polska niestety była przez wiele lat w ogonie, zaczyna nam rosnąć. Trudno mówić o sukcesie, ale trend jest pozytywny. A no właśnie dlatego, że badania znowu pokazują, że w grupie 50+, plus bardzo wzrosła wyszczepialność, co jest dobrą informacją. I myślę, że tutaj dzięki właśnie możliwościom uruchomienia punktów szczepień w aptekach. Panie doktorze, na co najwięcej ludzi się szczepią właśnie w aptekach i co jest takim dobrym sygnałem, że zaczynamy dbać o nasze zdrowie? Znaczy po pierwsze rośnie świadomość. To jest jak gdyby szczepienia dla dorosłych w Polsce przez wiele lat były tematem, który właściwie nie istniał. Rozpoczęliśmy oczywiście ze względu na pandemię COVID, szczepieniami przeciw COVID-19. Do tego oczywiście dochodzi świadomość szczepień przeciw grypie, sezonowych szczepień, ale już dzisiaj rozmawiamy szerzej o szczepieniach, które nie, są, nie mają charakteru sezonowego, czyli szczepienia przeciw wirusowi RS, który jest niebezpieczny, czy bardzo niebezpieczny dla małych dzieci i właśnie dla osób starszych. My rozmawiamy o szczepieniach przeciw pneumokokom, rozmawiamy o szczepieniach przeciw HPV, rozmawiamy o szczepieniach przeciw półpaścowi. W związku z tym, jak spojrzymy na ten koszyk dostępności tych szczepień, jest naprawdę duży. Co więcej, apteki są otwarte na, na, na rozmowę o tych szczepieniach i edukowanie i wymianę informacji z pacjentami, dlatego że wszyscy chcemy pozostać w dobrym zdrowiu i żyć długo, a ze względu na sytuację, która wytwarza nam te warunki, żyjemy w dobrych czasach, w czasach, gdzie profilaktyka staje się ważnym narzędziem, chcielibyśmy zapewnić to długie życie, ale w dobrym stanie, w tak zwanym dobrostanie i bez profilaktyki nie uda się tego zrealizować. No, no właśnie, tym bardziej, że wiemy, że profilaktyka zawsze wychodzi najtaniej, jest najbardziej skuteczna. Poza tym, no, dzisiaj pacjentowi też jest potrzebna, dobra, sprawdzona, rzetelna wiedza, a nie fake newsy, gdzieś wynalezione w internecie na przykład, bo takie rzeczy się też zdarzają. Natomiast tu jest wiedza ze źródła i chociażby mówiąc o szczepieniach, o kalendarzu szczepień, to tego też wszystkiego się możemy dowiedzieć w aptece u farmaceuty, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. To znaczy apteka staje się punktem konsultacyjnym. Europa mówi, że apteki stają się takimi małymi centrami zdrowia i to rzeczywiście ten zmiana sposobu postrzegania, ale także zagospodarowania aptek systemowo staje się kluczowa. Apteki są najbardziej rozproszonymi takimi populacyjnymi punktami dostępnymi dla, dla wszystkich. W wielu przypadkach nie mamy dostępu do lekarza, do specjalisty, do poz ale do apteki mamy. W z tym powinno to zostać wykorzystane i mam nadzieję, że w kolejnych sezonach, ale także latach, będziemy ten system rozbudowywać i pacjenci będą cieszyć się większą dostępnością, ale także bezpieczeństwem realizacji świadczeń na terenie aptek. Przedstawiam profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Ernesta Kuchara, kierownika kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pan jest też prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Dodam jeszcze, że pan profesor jest też w Radzie Naukowej. Truz na dół. Jakby Pan ocenił stan epidemiologiczny w Polsce pod kątem tego, że mamy cały program szeroki? dotyczące szczepień. Znaczy, jasno powiedzmy, sytuacja w Polsce jest dobra, stabilna, ale to nie robi się samo. To znaczy, ja widzę na horyzoncie pewne zagrożenia i, proszę Państwa, dzisiaj powinniśmy odchodzić od takiego działania następczego na rzecz działań profilaktycznych, czyli mówiąc krótko o działaniu uprzedzających. Jeżeli widzimy, że na przykład pojawiają nam się choroby, których dawno nie widzieliśmy, bo były kontrolowane, jak chociażby odra czy krztusiec, to jest sygnał alarmowy, że coś trzeba zrobić, żeby nie było gorzej. No a, jak wspomniałem, te choroby są bardzo zaraźliwe, to właśnie, co wymieniłem i warunkiem ich opanowania jest wysoki odsetek zaszczepienia, głównie dzieci. Może zdarzyć się tak, że powiedzmy, w niektórych województwach wyszczepialność jest tak niska, że będzie mieli ogniska. Na no po co, proszę Państwa, czekać, aż będzie choroba i wtedy działać strasznie, jak, jak należy działać uprzedzająco. Druga sprawa to to, że widzimy, że się starzejemy średnia wieku rośnie, to w sumie dobra sprawa, bo każdy z nas prawda, jakoś nie śpieszy się, żeby ten obecny świat opuszczać. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że z wiekiem wiąże się zwiększone ryzyko zachorowania. Po prostu jesteśmy słabsi. Powinniśmy przygotować się, czyli zaszczepić właśnie przeciwko tym chorobom, które są tak nazywane selektywnie chorobotwórcze. Co ja przez to rozumiem? Są mało groźne dla osoby zdrowej i młodej, ale zaczynają być bardzo groźne dla osoby starszej i schorowanej. No przykładem świetnym jest RSV, jest COVID-19. Pamiętacie państwo pandemii. Młodzi mieli katar, a osoby starsze trafiały do szpitala, umierały. Dokładnie to rozumiem pod pojęciem selektywnej chorobotwórczości. Dokładnie taka sama sytuacja z grypą czy wspomnianym wirusem RS, czy chociażby choroba już nie układu oddechowego, półpasiec. Jako dzieci przechorujemy ospę wieczną, wirus w nas niestety zostaje i tak czeka, kiedy jesteśmy słabsi, wychodzi w postaci półpaśca. To też jest oczywiste, że po 50 jest prawdopodobieństwo półpaśca znacznie zwiększone, że też warto na to się przygotować. dziać uprzedzający po prostu odporność przeciwko VZ trwał zwiększyć po to właśnie, żeby tego popaśćca uniknąć. Naszą ekspertką jest pani doktor Magdalena kocot prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, lekarz, specjalista medycyny bólu akurat najczęściej zajmuje się szczepieniami przeciwko półpaścowi, dlatego, że jest to absolutna nowość na, no, w polskiej medycynie bólu. Jest to szczepionka szczególna, dlatego, że ona jest szczepionką adiuwantową. Co to znaczy? Do tej szczepionki dodano pewne substancje, które mogą nasilać jej odpowiedź immunizacyjną, czyli ona jest bardziej skuteczna niż taka powiedzmy monoszczepionka bez dodatku adiuwantu, więc jest to absolutnie postęp. I faktycznie w, w moim odczuciu szczepionka przeciwko półpaścowi jest absolutnie szczepionką zmieniającą medycynę bólu, dlatego że ona zapobiega w 90% półpaścowi i tym samym w 90% neuralgii po półpaścu, czyli bólowi przewlekłemu. Jest to jedyna szczepionka tak naprawdę na ból przewlekły, którą mamy w tej chwili obecną. Co mówią badania o skuteczności podawania szczepionek? Co mówią badania epidemiologiczne, pani doktor? W przypadku szczepionki przeciwko półpaścowi badania mówią jasno i pokazują jasno niezwykle wysoką skuteczność. 90% i to niezależnie od tego, czy jest to pacjent młodszy, dorosły, czyli tam poniżej 50 roku życia, czy pomiędzy 50 a 60 65. rokiem życia, czy jest to pacjent powyżej 70 roku życia. Ta szczepionka wykazuje bardzo zbliżoną skuteczność. Co jeszcze wiemy na temat skuteczności tej szczepionki? Ona w 90% potrafi zapobiegać powstawaniu półpaśca czyli przed wystąpieniem półpaśca jesteśmy w stanie zapobiec jego wystąpieniu. Nawet jeżeli wystąpią, po szczepieniu wystąpią tak zwane infekcje przełomowe, bo mogą wystąpić, to one są o znacznie mniejszym nasileniu, znacznie mniej bolą i mają znacznie mniejsze ryzyko rozwoju neuralgii popółpaścowej. Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Jeśli spojrzeć na produkt leczniczy, jakim jest szczepionka, to jaki jest w ogóle proces jej powstawania? Pierwszym elementem takiego procesu jest przede wszystkim zdiagnozowanie choroby, przeciwko której chcemy szczepić, zbadanie mechanizmów, jakimi naturalnie nasz organizm broni się przed tą chorobą, a następnie wytworzenie takiego produktu, który będzie naśladował naszą naturalną odporność w kontakcie z wirusem czy bakterią. Dzisiaj nawet mówimy o takiej metodzie technologicznej reverse vaccinology, czyli od przeciwciała, które pojawia się w kontekście zachorowania, do szczepionki. Czyli my, wiedząc już jaki jest ten końcowy produkt, który nas chroni przed zachorowaniem, próbujemy znaleźć metodę jego stymulacji. No krótko mówiąc, to jest kawał naukowej roboty. E, wakcynologia to jest jedna z najbardziej zaawansowanych biotechnologii, tak bym powiedział, bo tutaj wykorzystujemy najrozmaitsze manipulacje i genetyczne, i e, immunologiczne. I szukamy przede wszystkim takiego produktu, który będzie wytwarzał odporność za najmniejszą cenę. Bo jak wiemy, za wszystko trzeba zapłacić. I również ceną za nabycie odporności w wyniku szczepienia jest... Stan zapalny, który my wywołujemy świadomie, prawda? Ale nie każdy ten stan zapalny w ten sam sposób znosi. Ktoś ma wysoką gorączkę, ktoś ma, nie wiem, czerwone ramię, ale ktoś może mieć inne też objawy ze strony innych narządów, na przykład no ze strony mózgu czy nerek. Więc my, tworząc szczepionki, staramy się ten produkt tak zmodyfikować, żeby on wywoływał najmniej efektów ubocznych. Tak dla uporządkowania naszej wiedzy szczepionki są z elementami żywymi, nieżywymi jaka jest różnica, na czym to polega i dlaczego tak jest. Szczepionki produkujemy tak naprawdę od końcówki XVIII wieku, pamiętajmy, pierwsza szczepionka przeciwko ospie prawdziwej była po prostu produktem pozyskiwanym z natury i były tam żywe wirusy ospy krowiej, ale ta koncepcja została. Przez lata wiele szczepionek było skonstruowanych w ten sposób, że po prostu identyfikowano wirusa czy bakterie, osłabiano ją i wkładano do szczepionki, ale ona żyła. Czyli w naszym organizmie również się nam namnażała, co mogło powodować różnego rodzaju działania uboczne. W związku z tym następnym elementem było zabicie tych bakterii, czyli szczepionki tak zwane nieżywe i większość w tej chwili szczepionek w polskim kalendarzu szczepień na przykład dla dzieci, to są szczepionki nieżywe. No, no właśnie, tym bardziej, że badania pokazują jasno, że powikłania na przykład po grypie u osób hospitalizowanych co piąty na dwudziestu pacjentów umiera. No tak, dane polskie, czyli z tych osób, które z powodu grypy trafiają do szpitala, co 20 umiera. 5%. To jest bardzo dużo. Dodam, że największy odsetek zgonów występuje w zolach, czyli w tych zolach opiekuńczych. Opie opie Ze na akumulację czynników ryzyka, wiadomo, że osoby, które tam trafiają, już są bardzo chore, bo zdrowi tam nie idą. Do tego jeszcze tam dochodzi przegęszczenie. Efekt jest taki, że śmiertelność grypy w zolach to jest 5%. No i warto pamiętać, że mamy szczepienie przeciwko grypie i warto z tego skorzystać. Nie tylko przeciwko grypie, mamy również szczepienia przeciwko RSV, przeciwko COVID-19, przeciwko pneumokokom, przeciwko poupaścowi. Proszę Państwa, tak jak kiedyś szczepienia kojarzyły nam się z dziećmi, bo myśmy się skupiali na tej populacji dziecięcej, no bo dzieci było dużo, priorytetem były choroby wieku dziecięcego. Tak teraz się zmieniło. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Mało tego, rozwój w czyli nauce o szczepieniach, sprawił, że mamy szczepionki dedykowane populacji osób starczych. A z punktu widzenia ekonomiki, medycyny, jak postrzegana jest korzyść z podawania szczepionek dla zdrowia? No, aspekty finansowe są chyba najprostsze do wytłumaczenia, bo jedna złotówka włożona w szczepienia przynosi 10 do 15 złotych oszczędności na niewydane pieniądze na leczenie różnych chorób w świecie, bo my musimy o tym pamiętać, że choroby zakaźne dlatego są tak e, trudne i kosztowne, że... Są zaraźliwe, czyli jeżeli ja zachoruję, to mogę zarazić inną osobę. Ta inna osoba może w gruncie rzeczy ucierpieć często bardziej niż ja od tego zakażenia. I tu jest ten problem, że jeżeli my zaszczepimy odpowiednią ilość osób, to przestaje krążyć choroba w danej populacji. A to jest sukces absolutnie i finansowy, i zdrowotny. No, świetnym przykładem są szczepienia przeciwko grypie czy przeciwko COVID, gdzie ochrona przed zachorowaniem wynosi w przypadku populacji osób starszych 30-40%, co wydaje się bardzo niezadowalające. Ale proszę zwrócić uwagę, że te szczepienia jednocześnie łagodzą przebieg choroby. Już ochrona przed szpitalem sięga 50-60%, ochrona przed zgodem 80-90%, bo chorujemy po prostu łagodniej. I można powiedzieć, odmładza nas to szczepienie, że będziemy chorować jak osoba 20 lat młodsza. No to to jest bezcenne, bo proszę sobie wyobrazić, nawet jeżeli taka grypa mimo szczepienia nas doświadczy, no to leżenie kilka dni w swoim łóżku jest znacznie bardziej optymistyczną wersją niż leżenie w łóżku szpitalnym czy na oddziale intensywnej terapii. No dobrze, a jak poradzić sobie z fake newsami, że po szczepieniach występują różne takie niekontrolowane reakcje organizmu i że zamiast zysku mamy stratę. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że my musimy podchodzić do sprawy racjonalnie. To znaczy, co chcę powiedzieć, mamy do wyboru. Albo będziemy się szczepić, albo będziemy chorować. I teraz proszę sobie zobaczyć. No, szczepionka to jest, powiedzmy, kontrolowany trening dla naszego układu odporności. Tam w tej szczepionce jest śladowa ilość antygenu, najczęściej zabitego, który po kilku dniach opuszcza nasz organizm i go po prostu nie ma, tylko że przewidzieć, kto się zabija zarazi, jest trudno. A my jako ludzie stworzyliśmy idealne warunki rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Proszę Państwa, jak ktoś nie chce chorować, i niech będzie ermitą i mieszka w lesie. To wtedy nie będzie miał kogo zarazić będzie najczęściej zdrowy. No, Pupasiec go może torwać, bo to jest aktywacja naszego endogennego zakażenia, ale większość ludzi mieszka w miastach. Chodzi, proszę Państwa, o centrów handlowych, porusza się środkami komunikacji miejskiej, oczekuje w poczekalni u lekarza, czy idzie do zatłoczonej w sesonie apteki. I wówczas, proszę Państwa, no, nie, nie da się nie oddychać. W związku z czym jesteśmy na te zakaź Narażenia. Tak na koniec powiem, że e, tak jak nie ma uniwersalnego rozmiaru buta, tak szczepionki też są dopasowane do populacji docelowej. I też wszystko w audycji Artur Wolski. Przypomnę, że samo zdrowie w Polskim Radiu 24 jest od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30. Samo zdrowie. Turka programu Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam. Zwierzęta laboratoryjne mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Bada się na nich leki, szczepionki, procesy leczenia ludzkich chorób, ale też środki chemiczne czy spożywcze. Wykorzystywane są również w edukacji i badaniach przeprowadzonych na uniwersytetach. A co się dzieje, jak już spełnią swoją rolę, w jaki sposób toczy się dalsze ich życie i czy w ogóle jest jakieś dalsze życie? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Zofia Pawelska, prezeska i założycielka Fundacji La Rescue, adopcję zwierząt laboratoryjnych, a także członkini Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Do niedawna większość zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach była po nich po prostu uśmiercana, mimo tego, że duża część z nich była zdrowa i nadawała się do adopcji. No i my się nie zastanawiamy, jak to właśnie jest z tymi zwierzętami, które miały swoje zadanie i je wykonały. Pani postanowiła się zastanowić, przyjrzeć i działać. Jak wygląda działanie Fundacji Lab Rescue, jeśli chodzi o zwierzęta laboratoryjne, czy też jak ładnie mówicie, labiki?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 weda y, zgodę i, i potwierdzi, że wszystko jest z tym zwierzęciem ok, to takie zwierzę może opuścić e, laboratorium i poszukać nowego domu. A czym co, pomagamy my? A właśnie, co działo się, jak nie było Fundacji dla Preskiu? Co się z nimi działo? E, dopóki e, nie zaczęliśmy działać właśnie to już 10 lat temu, to ten temat był taki trochę w szarej strefie, bo czasem, gdy ktoś tam po znajomości gdzieś znał kogoś z laboratorium, to udawało się jakieś poszczególne, pojedyncze zwierzęta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 przedsięwzięcie, więc niestety dopóki nie działaliśmy na taką szeroką skalę, to zwierzęta po prostu były usypiane i gdzieś tak pojedyncze jakieś przypadki się zdarzały, że były wynoszone z laboratoriów. No i dlatego też postanowiliśmy działać. Ja właśnie będąc na studiach zaczęłam się interesować tym tematem badań na zwierzętach, jak to wygląda, ale też właśnie co się z nimi potem dzieje. I jako, że no właśnie nie za dużo się działo dobrych rzeczy, to stwierdziłam, że warto może coś w tym kierunku zrobić, coś tutaj zmienić i zacząć po prostu zmieniać ich los. I zaczęłam się odzywać do, do różnych poszczególnych wydziałów, jednostek badawczych. Na początku nie bardzo chcieli ze mną współpracować, bo wszyscy trochę się bali, że tutaj jestem jakąś szaloną aktywistką i będę robić jakiś czarny PR laboratorium. Ale na szczęście tak krok po kroku się udało. Poznałam osobę, która wykonywała badania na szczurach i nie chciała ich usypiać, chciała dać je do adopcji. No więc tak zaczęło się to rozkręcać, zaczęłam zdobywać coraz więcej kontaktów um, i coraz więcej zwierząt odbierać z laboratoriów. Więc tak, no teraz urosło to do bardzo dużych rozmiarów. Nasza fundacja i też ilość zwierząt, które uratowaliśmy już Ponad 7 tysięcy labików już uratowanych. Tak, tak. 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy już znalazło dobre domy i nie zatrzymujemy się. Cały czas działamy prężnie, więc liczby stale rosną. Też ta liczba zwierząt, które, które można uratować z laboratorium, tak naprawdę to, co... Ta liczba, którą my ratujemy, to jest kropla w morzu potrzeb, bo tych zwierząt jest bardzo dużo w skali całego kraju, więc...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 przysłowiowy królik doświadczalny też chyba nie jest jakimś takim stresującym czasem. No wiadomo, że y, to nie jest naturalne środowisko tego zwierzęcia, ale skoro wspomniała Pani o tym przygotowywaniu do tych jakichś działań, badań, jednak patrzenie na dobrostan zwierzęcia, żeby te badania były wiarygodne i ono nie było zestresowane, to ten moment, który być może nie trwa też bardzo długo, jeśli chodzi o te badania, to chyba też nie jest jakiś taki straszny. Znaczy, to... Bo nam się kojarzy, że coś testujemy na zwierzętach, to jest bardzo złe i powinniśmy od tego odchodzić, jak kosmetyki nie na zwierzętach, to super, to bardzo dobrze, no ale są rzeczy, które, no, których nie da się testować inaczej, no bo na ludziach byłoby może trudno, więc, więc stąd te zwierzęta, to są rzeczy ważne, czyli leki, to jest coś, co może nam pomóc, więc czy tutaj ten dobrostan zwierząt w trakcie tych zabiegów, tych badań też jest brany pod uwagę? Oczywiście dobrostan zwierząt jest brany pod uwagę i tutaj coraz większy nacisk kładzie się na poprawę tego dobrostanu, poprawę warunków, w których utrzymywane są te zwierzęta i poprawę samego traktowania i obchodzenia się z tymi zwierzętami. No też nie do końca można mówić, że tam wszystko jest dla tych zwierząt miłe, bo bardzo duża część doświadczeń też jest, jest dotkliwa i, i wiąże się z cierpieniem, ze śmiercią tych zwierząt i z wieloma nieprzyjemnymi rzeczami. No ale trzeba powiedzieć, że tutaj coraz więcej um, stawia się różnych kroków właśnie do, do poprawy e, tej sytuacji. Coraz więcej też propaguje się metod alternatywnych do wykorzystywania zwierząt. E, czy, to, czy to, jeśli chodzi o różne leki, o różne metody badania ludzkich chorób. Niestety jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia, duże pole do rozwoju tych metod i do e, większego ich propagowania. Dzień jak tutaj Pani wspomniała, na ten moment nie możemy zupełnie odejść od testowania niektórych rzeczy bez zwierząt, ale mam nadzieję, że ta przyszłość już nadchodzi i też po prostu widać, że coraz więcej zwierząt zastępuje się metodami alternatywnymi i mam nadzieję, że, że po prostu coraz bardziej będzie się to rozwijać. My dzisiaj obchodzimy Dzień Międzynarodowy, Dzień Przeciwko vivisekcji, czyli nazywany też Światowym Dniem Zwierząt Laboratoryjnych, stąd na nasza rozmowa na temat tego, jak te zwierzęta żyją w laboratorium, ale też właśnie, co dzieje się po tych badaniach, po tych wszystkich działaniach, które na zwierzętach są przeprowadzone. Bo jak się okazuje, wiele z nich wychodzi po tych badaniach zdrowych, pełnych życia, chęci do życia i możliwości. Jakie to są badania, którym one są poddawane? Że, że po tych badaniach, testach, w zasadzie te zwierzęta po takim trochę przebywaniu w szpitalu, na jakimś zabiegu mogą wrócić na wolno. Zwierzęta, które my odbieramy bardzo często są po badaniach behawioralnych, w których poddaje się je jakimś określonym czynnikom, określonym sytuacjom i po prostu sprawdza się, jak one się zachowują właśnie w, w takich sytuacjach, czy przy użyciu określonej substancji, czy um, no takie badania, które, które nie mają dużego wpływu na ich zdrowie fizyczne. Mamy też sporo zwierząt, które są po badaniach różnych, różnych leków i szczepionek ale to są często takie po prostu grupy kontrolne albo grupy z małych dawek, jakichś substancji, które sprawdzają określoną reakcję tu i teraz, ale nie ma, nie ma ona jakiegoś przełożenia na, na dłuższą na kondycję czyli. tych zwierząt. Więc po prostu sprawdzane są różne reakcje alergiczne. No, wiadomo, są też doświadczenia, które są o wiele bardziej um, szkodliwe dla tych zwierząt i takie zwierzęta po prostu też ze względów humanitarnych często są już usypiane po takim doświadczeniu, no po prostu, żeby nie cierpiały, bo też takie utrzymywanie tych zwierząt i później ich adoptowanie nie byłoby e, etyczne. Mówiła Pani o tym, że te zwierzęta właśnie potem są przez fundacje zaopiekowane, zanim trafią do adopcji. Głównie skupiamy się na tym, żeby zwierzę oswoiło się z takim domowym kontaktem z człowiekiem, czyli z braniem na ręce, z takim przebywaniem bardziej przyjacielskim. My przyzwyczajamy te zwierzęta do takiego ludzkiego, towarzyskiego kontaktu z człowiekiem. Przestawiamy je też na taką normalną domową dietę, bo w laboratorium zwierzęta Zwierzęta są karmione karmą laboratoryjną, więc ta dieta różni się od takiej domowej. Też ten okres adaptacji jest ważny, ponieważ te zwierzęta w laboratoriach są utrzymywane w sterylnych warunkach, w takim bardzo kontrolowanym środowisku, A więc gdy wychodzą z laboratorium, to narażone są na różne, różne czynniki zewnętrzne, bakterie, wirusy, przeciągi i zupełną zmianę środowiska, więc ten okres takiej kwarantanny u nas w fundacji, też pozwala im się po prostu przystosować trochę do tego nowego życia w zupełnie innym środowisku. Także do różnych zapachów, dźwięków, telewizor, odkurzacz, zapachy domowe. To wszystko jest dla nich zupełnie, zupełnie nowe, bo tam w tym środowisku laboratoryjnym to jest bardzo mało bodźców, właśnie cicho, czysto i pusto. Więc żeby też te zwierzęta nie przeżywały takiego szoku w nowym domu i też, żeby nowy opiekun adopcyjny mógł sobie poradzić z takim zwierzęciem, żeby nie było ono zestresowane, wystraszone, no to po prostu ten okres przejściowy u nas w fundacji jest bardzo ważny, żeby takie zwierzę miało bardziej miękkie lądowanie w domu adopcyjnym. I zwierzęta u nas są utrzymywane, nie mamy żadnej siedziby ze schroniskiem. Zwierzęta są utrzymywane w domach tymczasowych naszych wolontariuszy. Czyli po prostu osób, które się do nas zgłaszają, dołączają do fundacji. My takiej osobie zapewniamy klatkę, wszystkie akcesoria, karmę, ściółkę, wszystko co jest potrzebne do opieki nad takimi zwierzętami. I po prostu w domu w normalnych warunkach te zwierzęta są przyzwyczajane i przygotowywane do adopcji. I być może zostaną w tym domu, bo pewnie i takie przypadki są, że wolontariusz niektórych nie chciał oddać, bo się tak za przyjaźnią przywiązał, że stwierdził ty zostajesz u mnie. Bardzo często to się zdarza. No rozkochują w sobie y, nasze domy tymczasowe, więc praktycznie prawie każdy już gdzieś tam z jakimś labikiem zostaje. A jak dużo zwierząt tak y, trafia do adopcji? Jaki to jest w ogóle skala, jeśli chodzi nie, o miesiąc załóżmy, tak? Że w ciągu miesiąca, bo mówiliśmy, że 7 tysięcy już uratowanych, ale to przez cały czas y, okres działania fundacji, a tak w ciągu miesiąca ile tych zwierząt udaje się przygotować do tej adopcji? W ciągu miesiąca to, to zależy, bo też zdarzają się takie miesiące na przykład wakacyjne, gdzie niestety tutaj mocno, mocno adopcje hamują, ale w ciągu miesiąca mamy około 30 adopcji tak właśnie zależy też, ile zwierząt odbieramy, ale rocznie w ciągu roku gdzieś tak około 800 zwierząt udaje nam się odebrać i wyadoptować. No więc tak naprawdę cały czas się tutaj u nas kręci, bo równolegle działają wszystkie zespoły. Jesteśmy podzieleni zespołami gatunkowo. Jest zespół od szczurów, osobny zespół od królików, świnek morskich, skoczków i myszy. I właśnie każdy ten dział zajmuje się tym gatunkiem, swoimi adopcjami. Nasi wolontariusze bardzo dużo czasu i uwagi poświęcają temu, żeby porozmawiać z każdą chętną osobą, żeby wyedukować na temat odpowiedniej opieki nad zwierzętami. I to jest też bardzo duża część naszej misji, oprócz samego odbierania, przygotowywania i wyadoptowywania zwierząt. Sofia Pawelska, członkini Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Niech żyją lapiki. <śmiech> A my słyszymy się w kolejnej audycji: Zmiana klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.